Rozdział 5. Nefi i Lehi poświęcają się głoszeniu słowa. Ich imiona mają im przypominać czyny ich praojców, aby brali z nich przykład. Chrystus odkupi tych, którzy się nawrócą. Nefi i Lehi przekonują wielu odstępców, zostają uwięzieni i są otoczeni jak gdyby słupem ognia. Ciemna mgła otacza blisko trzysta osób w więzieniu, ziemia drży... I wszyscy słyszą głos nawołujący ich do nawrócenia. Nefi i Lechi rozmawiają z aniołami i cała rzesza jest otoczona ogniem. Tego samego roku Nefi przekazał urząd sędziego. Cezora mówi. Oto głos ludu ustanawiał ich prawa i rządy, a ponieważ ci, którzy wybierali zło, byli liczniejsi od pragnących dobra, prawa przestały być sprawiedliwe i tak dojrzewali do zagłady. Ale to nie wszystko Oto byli hardzi I nie chcieli podporządkować się prawu Ani sprawiedliwości Chyba, że pod grozą śmierci I stało się, że Nefiemu Dokuczyła ich niegodziwość I oddał urząd sędziego A sam razem ze swym bratem Lechim Podjęli się nauczania słowa Bożego Do końca życia Albowiem pamiętali Co powiedział im ich ojciec Helaman A takie były jego słowa Moi synowie Pragnę, abyście pamiętali o przestrzeganiu przykazań Boga i głosili to temu ludowi. Oto dałem wam imiona naszych pierwszych ojców, którzy odeszli z Jerozolimy i uczyniłem to, abyście pamiętając ich imiona, pamiętali o nich i o ich czynach, a pamiętając ich czyny, rozumieli, że były one dobre, tak jak o nich mówiono i pisano. Moi synowie, pragnę, abyście czynili to, co dobre, aby to, co o nich powiedziano i napisano, można było także o Was powiedzieć i napisać. I teraz, moi synowie, pragnę również, abyście czynili to nie dla chwalenia się, lecz aby odłożyć sobie w niebie skarb, który jest wieczny i nie niszczeje. Abyście otrzymali wspaniały dar życia wiecznego, który, jak mamy powód przypuszczać, został dany naszym Ojcom. Zapamiętajcie, moi synowie, co powiedział temu ludowi król Beniamin. Zapamiętajcie, że człowiek nie może być zbawiony w żaden inny sposób, jak tylko przez zadość zadośćuczynienie krwią Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na świat. Zapamiętajcie, że przyjdzie on odkupić świat. Zapamiętajcie także słowa Amuleka do Zezroma w mieście Amonichach, gdy powiedział, że Pan na pewno przyjdzie odkupić swoich i uwolnić ich od grzechów, ale że nie uczyni tego dla tych, którzy pozostają w grzechach. I ma on moc daną mu przez Ojca uwolnienia ich od grzechów, jeśli się nawrócą, dlatego posyła swych aniołów, by głosili dobrą nowinę o warunkach nawrócenia, dzięki któremu odkupiciel może zbawić ich duszę. I teraz, moi synowie, zapamiętajcie, że opoką, na której potrzebujecie budować, jest nasz odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga, aby gdy diabeł pośle na was swe wichry i wiry powietrzne Gdy ze wszystkich sił uderzy w was swym gradem i burzą Okazało się to bezskuteczne Aby nie był w stanie zepchnąć was w przepaść żałości I niekończącej się niedoli Abyście się ostali dzięki opoce Na której jesteście zbudowani Która jest pewną podstawą Jeśli ludzie budują na niej, nie upadną tak Helaman nauczał swych synów i uczył ich wiele z tego, co jest zapisane, a także wiele innych rzeczy. I zapamiętali jego słowa, dlatego posłuszni przykazaniom Boga poszli głosić Słowo Boże pośród wszystkich nefitów. I zaczęli nauczać w mieście obfitość. Stamtąd poszli do miasta Gid, a z miasta Gid do miasta Mulek. I wędrowali z miasta do miasta, aż obeszli cały lud Nefiego zamieszkujący kraj na południu i poszli stamtąd do Zarahemli, pośród Lamanitów. I głosili słowo z tak wielką mocą, że przekonali wielu odstępców, którzy odeszli do Lamanitów i wyznali oni swe grzechy, zostali ochrzczeni dla nawrócenia i powrócili do Nefitów, starając się naprawić zło, które wyrządzili. I stało się, że Nefi i Lechi nauczali Lamanitów z wielką władzą i mocą daną im dla nauczania I dane im było także, co mają mówić Zdumiewali więc Lamanitów swą przemową i przekonali wielu Aż osiem tysięcy Lamanitów w kraju Zarahemla i okolicach Przekonawszy się o niewłaściwości tradycji swych ojców zostało ochrzczonych dla nawrócenia i stamtąd Nefi i Lehi poszli do kraju Nefi. I stało się, że zostali pojmani przez oddział Lamanitów i wtrąceni do tego samego więzienia, gdzie słudzy Limchiego wtrącili Amona i jego braci. Po upływie wielu dni, podczas których pozostawiono ich bez jedzenia, przyszli ich zabrać, by ich zabić. I stało się, że Nefi i Lehi zostali otoczeni jak gdyby ogniem. I żołnierze nie odważyli się ich pojmać, bojąc się ognia, ale Nefi i Lehi nie spłonęli, jakkolwiek stali w ogniu. I gdy zobaczyli, że są otoczeni jak gdyby słupem ognia, który ich nie pali, nabrali odwagi, gdyż widzieli, że Lamanici nie odważają się ich pojmać, ani też podejść do nich, lecz stoją jak gdyby zaniemówili ze zdumienia. I stało się, że Nefi i Lehi zaczęli do nich przemawiać mówiąc nie bójcie się, gdyż to Bóg pokazał wam ten cud, aby was przekonać, że nie możecie nas zabić. I gdy wypowiedzieli te słowa, ziemia zatrzęsła się i zadrżały ściany więzienia, jak gdyby miały się zawalić. A ci, którzy przyszli do więzienia, byli lamanitami i nefitami, którzy odstąpili od nefitów. I stało się, że otoczyła ich ciemna mgła i ogarnął ich wielki strach. I usłyszeli głos... Dochodząc jak gdyby Z ponad tej mgły ciemności Nawróćcie się Nawróćcie się I nie próbujcie więcej zabijać Moich sług Których posłałem do was Aby głosili dobrą nowinę I gdy usłyszeli ten głos Przekonali się Że nie był to głos grzmotu Ani ogłuszający głos Ale cichy głos o wielkiej łagodności Niczym szept A mimo to docierał do każdego zakątka ich duszy. I pomimo łagodności tego głosu trzęsła się ziemia i drżały ściany więzienia, jak gdyby miały się zawalić, a mgła ciemności, która ich okrywała, nie rozpraszała się. I ponownie usłyszeli głos. Nawróćcie się, nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie i nie próbujcie więcej zabijać moich sług. I stało się, że ponownie zatrzęsła się ziemia i zadrżały ściany więzienia I po raz trzeci usłyszeli głos i cudowne słowa, niemożliwe do wypowiedzenia przez człowieka I ściany ponownie zadrżały, a ziemia zatrzęsła się, jakby miała się rozstąpić I lamanici otoczeni mgłą ciemności i sparaliżowani strachem nie byli w stanie uciec i był pośród nich jeden z urodzenia Nefita, który należał niegdyś do kościoła Boga, ale odstąpił od niego. I stało się, że gdy obrócił się, zobaczył przez mgłę ciemności twarze Nefiego i Lechiego i zobaczył, że jaśniały niczym twarze aniołów. I widział, że podnieśli oczy ku niebu i wyglądali jak gdyby rozmawiali czy mówili do kogoś, kogo widzieli. I Nefita ten zawołał do Rzeszy, aby obrócili się i spojrzeli na nich. I dana im była siła, że obrócili się i zobaczyli twarze Nefiego i Lechiego. I zapytali tego Nefity, co to wszystko oznacza i z kim oni rozmawiają. A Neficie temu było na imię Aminadab. I Aminadab powiedział im, rozmawiają z aniołami Boga. I stało się, że Lamanici zapytali go – co mamy czynić, aby zdjęto z nas tę mgłę ciemności? Jaminada odpowiedział, Potrzebujecie się nawrócić i modlić do Tego, który do Was przemówił, aż będziecie wierzyć w Chrystusa, o którym uczył Was Alma, Amulek i Zezrom, a gdy to uczynicie, zostanie zdjęta z Was mgła ciemności. I stało się, że zaczęli modlić się do Tego, którego głos zatrząsł ziemią i modlili się, aż rozstąpiła się głaciemności. ciemności. I stało się, że gdy rozejrzeli się wokół, zobaczyli, że rozstąpiła się głaciemności ciemności i że każdy z nich stoi w słupie ognia, a Nefi i Lechi byli pośród nich otoczeni ogniem i znajdowali się jak gdyby pośród płomieni, ale płomienie ich nie paliły ani też nie zajęły ścian więzienia i wszyscy cieszyli się radością niewymowną i pełną chwały. I święty Duch Boży stąpił z niebios do ich serc, które rozgorzały niczym przepełnione ogniem, że wypowiadali niezwykłe słowa i usłyszeli łagodny głos niczym szept – pokój, pokój wam ze względu na waszą wiarę w mojego Umiłowanego Syna, który jest od założenia świata I gdy to usłyszeli, podnieśli wzrok, by zobaczyć skąd dochodzi ten głos I ujrzeli niebiosa otwarte i aniołowie zstępowali i nauczali ich I było tam blisko trzystu, którzy to widzieli i słyszeli I nakazano im, aby się tym nie zdumiewali ani nie wątpili i stało się, że poszli i nauczali, rozgłaszając we wszystkich okolicach o tym, co usłyszeli i zobaczyli, aż przekonali większość Lamanitów, dając świadectwo o wielkim objawieniu, którego byli świadkami. Ci, którzy zostali przekonani, złożyli broń i wyrzekli się nienawiści i tradycji swych ojców. I stało się, że oddali Nefitom ziemię, które im zagarnęli.